Dzień dobry, nazywam się Maciek Soboli, prowadzę bloga na rower.com, a to jest 36. odcinek podcastu Koło Roweru. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Dumnicki. Dzień dobry, witam wszystkich. Zapalony rowerzysta, wykładowca na UJ oraz członek stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów, a przede wszystkim człowiek, który stoi za cyklem poradników wideo o nazwie Cykloakademia, które uczą jak poruszać się rowerem po mieście.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 Marcinie, jak oceniasz prawo o ruchu drogowym pod kątem merytorycznym? Pytam, e, z tego względu, że na przepisach rowerowych, ze względu na to, że tworzysz Cykloakademię, to znasz się jak mało kto. Poza tym jesteś członkiem stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów i napatrzyłeś się też em, na rozwiązania, które mamy za granicą. więc i, Czy u nas faktycznie to wszystko wygląda aż tak blado, jak, jak mi się wydaje? To znaczy tak, prawo rowerowe, szczególnie prawo o ruchu drogowym dotyczące rowerów, mamy już całkiem dobre. To są jedne z lepszych zapisów na świecie tak naprawdę. Natomiast problem jest to, że w ogóle polskie prawo o ruchu drogowym jest napisane w sposób dość mocno hermetyczny, prawniczy. Nie po kolei, z dużą ilością odwołań i naprawdę bez pomocy osób, bez jakichś kursów. Bardzo trudno jest do końca tak naprawdę ustalić, jak się zachować zgodnie z prawem w takich bardziej skomplikowanych sytuacjach. Także jeśli chodzi o praktykę, to była nowelizacja bardzo dobra i to y, dzięki tej nowelizacji praktyka jazdy na rowerze już może być bardzo dobra i bardzo y, pomagać rowerzystom i dbać o ich bezpieczeństwo. Natomiast kłopot jest w tym, że to nauczenie się tej dobrej praktyki to nie może polegać tylko i wyłącznie na przepis przeczytaniu przepisów, wykuciu ich jakoś na blachę, bo to powoduje no, duży takie zamieszanie w głowach, który tak naprawdę kiedy przepis jak stosować. Przepisy dotyczące jednej konkretnej sytuacji często są porozrzucane w bardzo wielu artykułach i niestety to jest taka, taki minus samej nauki jeżdżenia czy też prawa wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Czyli albo przydałby się jakiś poradnik, który pozbierałby to wszystko do kupy i był skierowany stricte do rowerzystów, albo przydałoby się, żeby w końcu państwo i, i nasi piękni kochani urzędnicy pozbierali to wszystko w jedno miejsce i też przygotowali jakiś dokument, który będzie dużo bardziej czytelny i jakby jednolity, tak? No, znaczy nie bardzo wierzę w możliwość napisania ustawy prawo ruchu drogowym i rozporządzeń o znakach, które też nas obowiązują, zupełnie od nowa, w taki bardzo przyjazny użytkownikom sposób. Zbyt duże zamieszanie by to wywołało, tak? No myślę, że tak, byłoby to, byłoby to dość trudne i, i zresztą to prawo jest co chwila nowelizowane i ja nie jestem zwolennikiem ciągłych zmian w prawie, ciągłego wprowadzania czegoś nowego, bez sprawdzenia jak w ogóle działa to, co niedawno zmieniliśmy. Ostatnia nowelizacja była 8.10.2015, o ile dobrze kojarzę, albo coś koło tego. Tak, raz. bo to się tak orientują pewne grupy, na przykład, czy jest pewien problem, który nabrzmiewa, no i, i trzeba znowu znowelizować kilka przepisów, no niestety, akcja, reakcja, tak? Trochę tak. No, no niestety minus jest taki, że tylko i wyłącznie na przykład jeżdżąc samochodem no człowiek w pewnym momencie przestaje być na bieżąco z przepisami. To się zmienia. To oczywiście powinno być nagłośnione i, i wszyscy by powinni być poinformowani, co i dlaczego się zmienia. Natomiast pomijając już tą otoczkę samą, powiedzmy taką formalno-prawną, że to jest dość trudne wyczytać z przepisów co tak naprawdę można, czego nie można, to tutaj bardzo duża jest rola nauki jazdy rowerem, która powinna być robiona w szkole, też naszych poradników, gdzie po prostu są zebrane porady, informacje jak się zachować, które tłumaczą zastosowanie przepisów w praktyce najczęściej spotykanej przez rowerzystów na drodze. A co wolno rowerzystom z zagranicy, a czego nie wolno nam w Polsce? Taka <śmiech> to... rzecz, która najbardziej ci przychodzi do głowy, bo jak chodzi o pieszych, to na przykład za granicą często można na czerwonym świetle przechodzić, gdy, gdy nic nie jedzie, się upewnisz, że u nas tego nie wolno, i na pewno wiem, że są takie rzeczy też dla rowerzystów. To jest bardzo różne, bo akurat ten przepis, o którym który przytoczyłeś, nie ma takiego przepisu. Nigdzie nie wolno pieszym przechodzić na czerwonym świetle, formalnie. Ale wtopiłem. Natomiast to jest kwestia egzekucji przepisów. Mianowicie za granicą, w takich krajach np. jak Wielka Brytania czy Holandia, moja rowerowa ulubiona, widok kogoś kto przechodzi czy przejeżdża na czerwonym świetle bez powodowania jakiegokolwiek utrudnienia, zagrożenia jest absolutnie normalny, akceptowany też przez policję, przez społeczeństwo, czyli to bardziej jest na zasadzie pewnej umowy czy stosowania, sposobu stosowania prawa. Tam jeśli chcemy jakieś y, zachowanie karać rzeczywiście mandatem, to robimy to w ten sposób, y, że karamy rzeczywiście wtedy, kiedy powoduje to jakieś istotne, y, duże, rzeczywiste zagrożenie, a nie wtedy, kiedy no, formalnie łamiemy przepis, a tak naprawdę okazuje się, że jest to ułatwienie życia dla osób, które się jakoś poruszają. No to jest, Czyli to prawo wtedy jest jakby bliżej ludzi tak naprawdę. Tak i to nawet nie chodzi o same formalne zapisane przepisy, tylko o sposób egzekwowania prawa to, czym prawo jest, prawda? Bo u nas jest trochę taka teoria, że prawo powinno bardziej jakoś ludzi wychowywać czy zmuszać do pewnych Działa, natomiast prawo o ruchu drogowym tak naprawdę zostało wprowadzone po to, żeby nam się wszystkim wygodniej jeździło. Żebym jadąc wiedział, że jak będę jechał ja po prawej stronie, a wszyscy z naprzeciwka też po prawej stronie, to się miniemy bez najmniejszych problemów, a nie trzeba będzie za każdym razem, każdorazowo machać do siebie, kto z której strony ma przejechać. To samo dotyczy przechodzenia na czerwonym i zielonym świetle, czyli taki na przykład holender traktuje czerwone zielone światło jako informację, okej, okay, zostały wprowadzone światła po to, że są dwie grupy użytkowników, na przykład piesi kierowcy, jedni jadą w jednym kierunku, piesi chcą przejść w poprzek i światła służą temu, żeby oni się nawzajem zrozumieli, czyli w momencie gdy mamy czerwone dla pieszych, zielone dla samochodów, umawiamy się, że teraz jadą kierowcy, natomiast w odwrotnej sytuacji piesi mogą bezpiecznie przejść, bo będą pewni, że wszystkie samochody będą stały. Natomiast w momencie, gdy przychodzi pieszy, ma czerwone światło, samochody mają zielone, ale nie ma nikogo, kto by miał jechać na tym zielonym. Bo jest trzecia w nocy. Na przykład, bo jest trzecia w nocy, albo jest jakaś uliczka gdzieś z boku, no to raczej by tam nie było świateł, ale powiedzmy, że jest trzecia w nocy. No to wtedy wszyscy tam uważają, że przecież no umowa jest taka, żeby sobie ułatwić tymi światłami przejście wtedy, kiedy jest ruch, a nie żeby sobie utrudniać wtedy, kiedy tego ruchu w ogóle nie ma. I wystarczy się obejrzeć, jeżeli nic nie jedzie, to się przechodzi i tyle. Tak, no to tak mniej więcej działa i raczej nie grozi nam wtedy mandat za samo przejście, przy czym jeszcze raz powtarzam to. Przepisy mamy bardzo, bardzo podobne. Bardzo wiele jest przepisów dokładnie tak samo stosowanych. Natomiast trochę one są w innym otoczeniu prawnym i są trochę inaczej przez nasze służby mundurowe na przykład policję interpretowane. No właśnie interpretacje to w ogóle jest temat na zupełnie inny odcinek podcastu. Natomiast ja mam pytanie odnośnie samej infrastruktury. Powiedz mi, czy drogi dla rowerów powinny być prowadzone właśnie na chodniku, obok chodnika, czy lepiej na jezdni? Bo z mojej perspektywy jako użytkownika im mniej będę miał świateł po drodze, tym będzie dla mnie wygodniej. Natomiast z drugiej strony jest też taka opcja, żeby ci kierowcy jakoś z tymi rowerami zaczęli się nawzajem zauważać i nauczyć się razem współpracować. I takie rozwiązania właśnie w Holandii są dużo częściej spotykane. Wiesz co, no nie da się odpowiedzieć na to pytanie, gdzie powinny być prowadzone drogi dla rowerów, bo to zależy od sytuacji. Przede wszystkim jedną z ważniejszych rzeczy, którą robimy, to, że chcemy poprowadzić tak ruch rowerowy, żeby było jak najmniej możliwych punktów kolizji, czy takich punktów no, wspólnych, gdzie można się powiedzmy zderzyć, zarówno z kierowcami, jak i z pieszymi. Dodatkowo, jeśli to są trasy rowerowe, na przykład główne, no to staramy się, powinniśmy się starać je tak prowadzić, żeby minimalizować zatrzymania, nadkładanie drogi, czyli na przykład również jak najmniej świateł. Prawda? No i od tego dopiero zależy, jakie rozwiązania będziemy robić, bo na przykład w momencie, gdy mamy dojeżdżającą do centrum taką bardzo dużą zbiorczą ulicę, którą prowadzimy np. spory ruch samochodowy i rowerowy, no to tam powinniśmy mieć zdecydowanie wydzieloną drogę rowerową. Najbezpieczniej ona powinna być oddzielona i od jezdni i od chodnika, żeby nie było wątpliwości, którędy rowerzyści jadą. Czyli jakby namalować pas, a potem na nim ułożyć na przykład jakiś krawężnik, tak jak są wydzielone czasem torowiska, żeby ktoś samochodem przypadkiem sobie drogi nie skrócił, tak? No porządnie to powinniśmy to budować od samego początku jako drogę dla rowerów, czyli mamy na przykład jezdnię, krawężnik, mamy jakiś tam fragment trawniczka i w tym momencie zaczyna się droga dla rowerów, czyli pas, taki na przykład dwumetrowy asfaltu, który ma też ścięty, podniesiony krawężnik i przechodzi ten krawężnik w chodnik. A jeśli jest więcej miejsca, to w ogóle może być ten pas asfaltu jako droga dla rowerów z własnym małym krawężniczkiem, tylko to wszystko musi być ścięte, bo rowerzyści w odróżnieniu od samochodów jednak powinni mieć możliwość bezpiecznej wjazdy na, bezpiecznego wjazdu na krawężnik i to nie tylko pod kątem zbliżonym do prostego i potem znowu odcinek trawniczka i na przykład oddzielona, oddzielony chodnik. Także to na etapie budowania Powinno w ten sposób powstawać. No, rzeczy, które są od samego początku wymalowane w miejscach, które nie przewidziały tego malowania, nie przewidziały żadnej infrastruktury, bardzo często źle działają. Też wydaje się, że takim panaceum na ruch rowerowy mogłoby być wymalowanie wszędzie pasów ruchu dla rowerów. Na jezdni. Na jezdni. No ale problem jest w tym, że jakby to chcieć porządnie zrobić tak, żeby była sytuacja komfortowa, to musi być miejsce, żeby był pas ruchu dla rowerów, a obok pas ruchu dla samochodów. I większość, zdecydowana większość jezdni jest do tego za wąska, nieprzystosowana. Więc pas ruchu dla rowerów, który ma funkcjonować, zazwyczaj musi być wprowadzony przy pomocy przebudowy ulicy. Dlatego... No, A to już znacząco podnosi koszty względem takiego po prostu wymalowania. Tak, ale tu jest złota zasada, że albo robimy coś tanio, albo robimy coś dobrze. No, najczęściej robi się tanio. Zanim przejdę do następnego pytania, chciałem tylko powiedzieć, że pod adresem Kośnik 010 jest osobny odcinek specjalnie poświęcony przepisom drogowym. Pod adresem narower.com kośnik022 jest odcinek odnośnie transportu zrównoważonego. Pod adresem narower.komu.kośnik kośnik 021 macie informacje na temat tego, jakie udogodnienia stworzyła nowelizacja przepisów w 2015 roku. Dowiecie się trochę rzeczy o warunkach technicznych, dróg rowerowych i tym podobnych rzeczy. I ostatni link pod adresem kośnik 036 jak 36 odcinek podcastu znajdziecie wszystkie wcześniej wymienione linki, żeby nie trzeba było pamiętać. A dlaczego w takim razie rowerzyści jeżdżą po chodniku? Bo się boją. Boją się jezdni, na której jest zbyt szybki ruch. To jest jeden i podstawowy taki powód, dla którego jadą chodnikiem. Jest jeszcze drugi, to znaczy my na rower jako Polacy to się przesiadamy w tym momencie. prawda? To nie jest tak, że mamy wielki ruch rowerowy, który dalej jest kontynuowany. Bardzo dużo użytkowników przesiada się w tym momencie na rower i oni się przesiadają z różnych środków transportu. Jeśli ktoś do tej pory bardzo często chodził chodnikami, no to dla niego rower to jest taki no przyspieszone buty, takie siedmiomilowe buty trochę, ale traktuje siebie na tym rowerze bardziej jak pieszego. Jest w ogóle nieprzyzwyczajony do jazdy pojezdni, w odróżnieniu na przykład od kierowcy, dla którego jezdnia byłaby no powiedzmy pierwszym wyborem, aczkolwiek kierowcy znowu inne, czasem fatalne błędy potrafią robić, przesiadając się na rowery. Natomiast no, ktoś, kto do tej pory jeździł autobusem, tramwajem, chodził, wsiada i w tych samych miejscach, które zna, wie jak się poruszać, po prostu idzie znaczy Używa tego samego miejsca, czyli chodnika jadąc na rowerze. No i to, to ma szansę się zmieniać, tylko że niestety warunkiem koniecznym przejścia na jezdnię to jest jednak przystosowanie tej jezdni również do rowerzystów. Jezdnia, gdzie samochody często przekraczają 50 na godzinę po prostu jadąc zbyt szybko, to nie jest dobre miejsce, gdzie rowerzyści czuliby się komfortowo i sporo osób nie będzie chciało z takiej jezdni korzystać. No tak, ale wtedy, jeżeli jest powyżej powyżej 70, tak? Już na przykład, bo najczęściej bo najczęściej jest to 70 i chodnik ma więcej niż 2,5 metra, to można jechać po chodniku. Tak, ale ja nie mówiłem o przepisach, tylko o praktyce. A, okay, zupełnie innego okay. jest jezdnia, na której dozwolona prędkość wynosi 50, a od czasu do czasu znewia się samochód, który jedzie 50, a zupełnie czym innym jest dwupasmówka, której dozwolona prędkość formalnie wynosi 50, prawie wszyscy jadą 70, a czasem się zdarza ktoś, kto jedzie 130, a takie Albo miejsca 170. Zdarzają. Okej, okay, okej. Okay. A jakie błędy popełniają ci kierowcy, którzy przesiadają się na rower? No, jednym z takich błędów podstawowych to jadą zbyt blisko krawężnika. Przesiadają się z samochodu na rower. Samochód, jak wiadomo, w odróżnieniu od roweru jest pojazdem bardzo, bardzo stabilnym. Jak nie jedzie, stoi, nic się nie przewraca na żadną stronę. Rower musi mieć trochę miejsca. Same prawa fizyki decydują o tym, że jadąc na rowerze w zasadzie nigdy nie jedziemy prosto, tylko zawsze te drobne ruchy na prawo, na lewo kierownicą są. I one przy jakimś podmuchu wiatru mogą spowodować, że no, wpakujemy się w krawężnik, wywracamy się wtedy, pół biedy je się na chodnik, może być na jezdnie. Podobnie przy parkujących samochodach. prawda? No jadąc przy parkujących samochodach, samochodem zwykle jedzie się dosyć blisko, no na tyle, żeby tam nie zarysować, albo było miejsce. Natomiast jadąc rowerem, zdarza się, jeśli ktoś jeździ za blisko, że ktoś mu otwiera drzwi prosto przed nosem, czy przed kierownicą roweru. Jest bardzo wtedy niemiły wypadek, można w takie drzwi wpaść. A jak sam wie, jako kierowca to takiego roweru w lusterku nie widać. Yy, tak, to znaczy jest pewien kłopot, bo się nie patrzy jakoś tak automatycznie w lusterko. Ja może przypomnę mm, zasadę u nas absolutnie nieznaną, której uczą w Amsterdamie kierowców, że wysiadając drzwi się zawsze otwiera prawą ręką. Kierowca wysiadając ma sięgnąć do klamki w drzwiach prawą ręką. Dlatego, że to wymusza obrót głowy i patrzymy wtedy, czy tam nie jedzie rower, po prostu jest szansa odruchowo zobaczyć, skierować wzrok tam, gdzie może być rower. Nawet nie przez lusterko, tylko po prostu zobaczyć, że ktoś obok nas przejeżdża. Bardzo ładna zasada, podoba mi się. A kiedy można w takim razie jeździć po tym chodniku? No Zgodnie z prawem to mamy trzy takie możliwości. To od tej wymieniania litanii tych trzech możliwości wszyscy zaczynają. Czyli po pierwsze, gdy mamy na jezdni prędkość powyżej 50 km na godzinę i chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości. To chodzi o chodnik, to że od czasu do czasu na nim na przykład jest zaparkowane auto i zwęża do półtora czy do 1 metra to nie jest przeszkoda. Tu chodzi o chodnik. Czyli, powyżej, pomies czyli mm -hmm. pomieszałem przed chwilą? Powyżej 50, no to są w miastach zazwyczaj ulice z podniesioną prędkością, ale też pomiędzy bodajże 23 w nocy albo 6 rano w miastach obowiązuje wtedy ograniczenie do 60 km na godzinę i wtedy w nocy możemy też takimi chodnikami jeździć. Druga rzecz, to jest od dosyć niedawna, ale bardzo dobra, to są... Trudne warunki atmosferyczne, które zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni. Więc to nie chodzi tylko o coś, że nam się wydaje, że ten jakiś, nie wiem, drobny kapuśniaczek to jest już trudny warunek prawda atmosferyczny do jazdy rowerem, bo zmoknę i w ogóle będzie paskudnie. Tylko chodzi o warunki, które no, mogą spowodować jakieś wydarzenie na jezdni, którego normalnie by nie było. No, klasyczne to są bardzo silne podmuchy wiatru które jednak powodują, że przestajemy jeździć prosto. Śliska jezdnia gołoleć. No, rower nie jest aż tak bardzo stabilny. Można się po prostu wywrócić pod jakiś tam jadący samochód, czy nawet przed samochodem. Bardzo silna mgła albo bardzo silny opad. Jeśli nie mamy na przykład peleryny, która jest bardzo odblaskowa, silnego światełka, no to Cóż, może się zdarzyć, że nas kierowcy zauważą za późno, prawda, przy takich bardzo trudnych warunkach i wtedy można skorzystać z chodnika. No i sam koniec, to dla rodziców, którzy uczą dzieci, jak poprawnie poruszać się na rowerze, coraz częściej to też robimy, czyli możemy eskortować chodnikiem małego rowerzystę do 10 roku życia na własnym rowerku. On wtedy według przepisów jest pieszym z wszystkimi tego hmm, konsekwencjami, czyli na przykład no formalnie też nie powinien korzystać z drogi dla rowerów, ale może przejechać przejściem dla pieszych. Natomiast... Ej, to może do... też korzystać w takim razie z telefonu. Tak, <grystanie> oczywiście, <grystanie> może korzystać z telefonu, aczkolwiek nie wyobrażam sobie na przykład pięciolatka, który jedzie rowerkiem i pisze tam SNS-a. Jak masz, jak masz kółka dodatkowe, to nie jest źle. No tak, jak ma kółka dodatkowe, to nie jest źle. Natomiast rodzic wtedy jest, to jest taki wyjątek, może jechać po tym chodniku, ale mhm. już nie przejeżdża na przykład po przejściach dla pieszych. Jest tylko dopuszczony, żeby no, zająć się tym dzieckiem, który jedzie po chodniku. A jak jeździć rowerem z tramwajami? Kiedy nam wolno jeździć po torowisku, a kiedy musimy się od niego trzymać jak najdalej? No Generalnie są takie same zasady jak obowiązujące kierowców. To znaczy generalnie po torowisku się nie jeździ, chyba że jest tam pas jazdy do ruchu i jest to jedyny możliwy pas, który możemy zająć. Czyli na przykład mamy tylko pas z torowiskiem. Mhm. Ewentualnie mamy na przykład pas do lewoskrętu, który idzie torowiskiem. Takie rzeczy też się zdarzają. No i zasada rowerowa jest bardzo ważna. To znaczy, jeśli jedziemy już takim pasem, który jest razem z torowiskiem, tam jest i pas, i torowisko, to zazwyczaj, znaczy w Krakowie są takie ulice Długa, Zwierzyniecka i Karmelicka, najwięcej miejsca dla roweru jest między szynami. I wtedy jedziemy między szynami, tak wszyscy rowerzyści doświadczeni jadą, po prostu mm, musimy mieć miejsce na możliwe manewry, a wpadnięcie, zaklinowanie się koła w szynie no powoduje bardzo niemiły wypadek. Akurat takich zdarzeń jest w Krakowie dosyć dużo, bo... Zwłaszcza na Szosówce albo bo tory, Tak, tak, no bo one się tam pięknie mieszczą, ale na przykład na moim rowerze też muszę uważać, bo też mi się opona roweru miejskiego zmieści w ten rowek właśnie na szynach. Mawiają rowerzyści, że tak naprawdę jeśli chodzi o tramwaje, to nie tramwaje są problemem, tylko tory, bo wypadków z tramwajami jest naprawdę niewiele i to no, trudno przegapić takie powiedzmy, monstrum drogowe, jak tramwaj nadjeżdżający jeszcze dzwoniący. Natomiast zdecydowana większość niemiłych rzeczy zdarza się na szynach. No i to są zasady, możemy wtedy jechać torowiskiem. Oczywiście uniemożliwiamy wtedy jazdę, wyprzedzenie przez tramwaj. Swoją drogą jadąc obok szyn na tych ulicach z torowiskiem, gdzie ono jest w jezdni po prostu blisko krawężnika, no jadąc obok też tramwaj nas nie wyprzedzi, bo on po prostu zajmuje całe, cały pas ruchu. Natomiast jest taka zasada kultury, bardziej wynikająca z kultury. Mianowicie, jeśli widzimy, że na torowisko mamy wjeżdżać my i tramwaj, to puszczamy tramwaj przodem, tak żeby on za nami nie jechał. Co więcej, jeśli jesteśmy na... Psychicznie to też dość dobrze działa. Tak, oczywiście. Znaczy, no, no nie wiem, no, dla mnie jazda z tramwajem, który jedzie za mną, tuż za mną i nie może mnie wyprzedzić, no jest bardzo stresująca, bo... Znaczy no raczej nie przypuszczam, żeby coś dziwnego ten motorniczy wymyślił i we mnie wjechał, ale jednak no, mam wrażenie, że te dziesiąt ludzi będzie wolniej przeze mnie, więc jeśli widzimy taki tramwaj, to wpuszczamy przed siebie. To najłatwiej wytłumaczyć w sytuacji, gdy wjeżdżamy, przejeżdżamy przez aleję, wjeżdżamy z Królewskiej w Karmelicką. Rowerzyści tam się zatrzymują w śluzie, jest, są światła. Obok się zatrzymuje często tramwaj na przystanku. Jak się robi zielone dla rowerzystów i dla tramwajów, ruszamy. I w momencie, gdy przejeżdżamy przez aleję, jedziemy jeszcze sobie swoim pasem ruchu obok torowiska. Tramwaj nas wyprzedza. Pierwszy wjeżdża w Karmelicką i my na torowisko tam już w karmelickie, wjeżdżamy dopiero za tramwajem. No i oczywiście po sprawdzeniu, czy jeszcze nie jedzie drugi tramwaj, albo na przykład taksówkarz. Tam taksówki też mogą przejeżdżać, więc zawsze przy takim silnym odbiciu w lewo patrzymy, czy ktoś nas nie wyprzedza przypadkiem. Ja mam podobne problemy właśnie wtedy, kiedy torowisko jest trochę wydzielone z jezdni. Krawężniczkiem oddzielone od, od drogi też jest wąsko. Jedzie za tobą sznur samochodów, a ty nie masz co zrobić. Ale jakby no, tego nie przeskoczymy zupełnie. Tu może wrócimy do innych zasad prawnych. Otóż u nas jest taki problem, że jeśli mamy pas ruchu, na którym zupełnie nie ma miejsca do wyprzedzenia roweru przez kierowcę i on jest oddzielony ciągłą linią, no to niestety. Organizator ruchu stwierdził, że rower nadaje tempo, prawda? Zgodnie z prawem nie wolno go wyprzedzić. Stąd się biorą potem mity, jakoby korki w miastach powstawały przez rowerzystów. Tak, natomiast w krajach anglosaskich jest to trochę inaczej sformułowane, mianowicie tam w ogóle jest zapis prawny, że można przekroczyć linię ciągłą, jeśli omijamy przeszkodę na drodze. Czyli jeśli ktoś na przykład zaparkuje, no a na drogach, na których da się jeździć szybciej jest taka umowa społeczna, która mówi, że rowerzystę można potraktować jakiego takiego rodzaju przeszkodę. W związku z tym wszyscy są zadowoleni, wilk jest cyty, owca cała, kierowca sobie jedzie, rowerzysta się nie denerwuje, że prawda blokuje i zaraz na niego zaczną trąbić. A wyprzedzanie rowerzysty w takim miejscu, nawet gdy tam przekraczamy linię ciągłą, zwykle jest bardzo szybkie, z bardzo dobrą widocznością. No, rower nie zasłania widoczności, jedzie jednak dość powoli, więc wyprzedza się go raz, dwa i, i naprawdę wszyscy są zadowoleni. Da się, da się. A przy okazji e, rowerzystę należy wyprzedzić w odległości minimum półtora metra i to nie od krawędzi. Dokładnie powiem jak to jest z przepisem. Rowerzystę należy wyprzedzić w bezpiecznej odległości, która ma wynosić minimum 1 metr minimum półtora i tego się trzymajmy. Dobra, ja zacytowałem przepis. Yy, tu oczywiście i to jest, jest mierzone pytanie... między lusterkiem a najdalszą częścią kierownicy, a nie między twarzą a lakierem. Yy, oczywiście, znaczy to akurat jak to powinno być mierzone, to myślę, że trzeba by było poczekać na jakiś wyrok jakiegoś sądu <śmiech> dopiero w Polsce formalnie. Natomiast oczywiście no, jest taka zasada, że to ma być minimum jeden metr, który ma dawać ten komfort rowerzyście, natomiast jeśli na przykład wyprzedza nas tir czy duży samochód, który produkuje podmuch, no to może się okazać, że metrowa odległość nie zapewnia bezpieczeństwa przy wyprzedzaniu albo na przykład gdy rowerzysta dojeżdża do miejsca gdzie się pojawiają w jezdni jakieś nie wiem dziury, przeszkody czy inne tego typu rzeczy. No niestety u nas kierowcy jeszcze nie są na tyle często rowerzystami, żeby coś takiego zauważyć, że nie wyprzedzamy rowerzysty w momencie, gdy on dojeżdża do przeszkody na drodze, jakiejś dziury, bo on będzie chciał zaraz odbić w lewo zazwyczaj, żeby te przeszkodę ominąć. Prawda więc to jest troszkę taka zasada myślenia. O wszystkich uczestnikach ruchu. Jest taki bardzo, bardzo ładny rysunek, em, gdzie w odległości właśnie bliskiej tak, tak. bliskie jest wyprzedzany rowerzysta, i jest napisane, że to jest, prawda, kierowca, który łamie przepisy, w odległości jakiegoś tam metra z kawałkiem jest wyprzedzany rowerzysta i podpis, że to jest kierowca, który nie łamie przepisów i w odległości, zupełnie po osobnym pasie, w bardzo dużej odległości, z bardzo dużym miejscem dla rowerzysty jest wyprzedzany ten rowerzysta z podpisem ten kierowca jest rowerzystą. Tak, tak, tak. I ten obrazek pod adresem na kośnik 032 będziecie mogli znaleźć. Dobra, muszę coś sprostować. Totalnie nie ogarniam, dlaczego sobie wcześniej ubzdurałem numer 32. Przecież to jest 36. odcinek podcastu, więc na rower komu kośnik 036 i ogólnie jeżeli gdziekolwiek jeszcze pada jakikolwiek inny tam 32 właśnie odcinek podcastu, to chodzi mi o 36. To tak, żeby było wszystko jasne. I sorki za zamieszanie, a teraz wracam montować odcinek. A ja właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, że tam a propos tych wszystkich przeszkód, które mogą się pojawić, czyli na przykład studzienek kanalizacyjnych, koła szosowe też idealnie pasują do tych kratek kanalizacyjnych, to jest raz. To może być problem, ale to swoją drogą, z punktu widzenia ruchu rowerowego, jeśli są jakiegokolwiek, jakiekolwiek takie przeszkody tego typu, typu jakaś właśnie kratka, coś, to ona powinna być zawsze montowana prostopadle do kierunku ruchu rowerów. Po, tak... Powinna. Właśnie. A w jakiej odległości rower może omijać samochody i wyprzedzać? Nie ma Wpisanego w przepisach jakiejś odległości na sztywno. I Je, jeszcze doprecyzuję, pre, do z której strony? Tak. No, to zaraz do tego dojdziemy. Natomiast zacząć należy od tego, że przy wyprzedzaniu sama ta konstrukcja przepisów nakłada obowiązek upewnienia się i bezpiecznego wyprzedzania, no, osobie, która wyprzedza. Czyli pierwsza taka jakby zasada sensowna, którą jakbym miał skrócić Kilku słowach: zasady dotyczące wyprzedzania to jest informacja, że jeśli ja podejmę wyprzedzanie i coś się złego przez to stanie, to będzie moja wina. Więc po prostu muszę wiedzieć, że mam odpowiednią prędkość, miejsce nie zaskoczą mnie jakieś inne dziwne manewry nie zaczął ktoś z tyłu wyprzedzać nie skręca no wszystko to po prostu trzeba sprawdzić. No i generalnie, oprócz zwykłej zasady czyli wyprzedzania z lewej strony Rowerzyści najczęściej wyprzedzają na innych zasadach, czyli z prawej strony. Mamy bardzo ładny przepis, który pozwala rowerzyście wyprzedzać z prawej strony pojazdy inne niż rower, i powoli jadące. Czyli tak naprawdę chodzi o samochody, które wolno poruszają się w korku i jeśli jest miejsce, to wtedy wyprzedzamy te samochody z prawej strony. Taka jest zasada. Na drogach dla rowerów jednak należy wyprzedzać tylko z lewej strony. Jedziemy po prawej stronie, wyprzedzamy z lewej. No i co trzeba powiedzieć? No to nie jest to też przepis, który nakładna, czy daje rowerzyście po prostu bezwzględne prawo, żeby wszystko wyprzedzić, prawda? Z prawej strony urywając lusterko. Jak karetka. <laughs> Jak karetka, tylko jest to jednak warunkowe, prawda? No muszą te samochody zostawić jakieś tam miejsce, nie możemy ich uszkodzić, nie możemy wyprzedzić przed przejściem dla pieszych, to na to trzeba uważać. I też w korkach trzeba uważać na samochody, które wpuszczają innych kierowców. Zdarza się to, jest już coraz większa kultura na drogach wśród kierowców również, no muszę to przyznać i po prostu wpuszczają, wpuszczają też inne pojazdy i może być rower jadący w korku zasłonięty i niewidoczny dla tych innych pojazdów. To bardzo często będzie błąd kierowcy, ale co z tego, skoro rowerzysta no się liczy, właśnie, to się liczy, prawda? kto będzie miał obie nogi całe, a nie o to kto miał rację. Nie? Dokładnie, trochę to tak można powiedzieć, dlatego po prostu w momencie, gdy samochody stają, robią się przerwy jakieś takie, to spodziewajmy się, że może w tę przerwę ktoś wjeżdżać, kto nas po prostu w tym momencie nie widzi. A co jest według ciebie najtrudniejsze wjeździe na rowerze zgodnie z przepisami? Um... Przepisy. No tak. Nie, nie, nie, no nie, bo jakby tak pomyśleć, to jednak przez zdecydowaną większość część jazdy to jednak przepisów się przestrzega, prawda? No chyba jedną z takich hmm, najtrudniejszych rzeczy, znaczy przede wszystkim jazda po infrastrukturze albo jej braku tam, gdzie okazuje się, że jazda... Na logikę, na zdrowy rozsądek jest akurat niezgodna z przepisami. No naprawdę trudno jest się przekonać do rozwiązania bezsensownego, nielogicznego, które jest zgodne z przepisami. Tu przykładem w Krakowie był most Dębnicki, którym praktycznie wszyscy rowerzyści do niedawna nielegalnie jeździli chodnikiem. No i mieliśmy rozwiązanie albo absolutnie poprawne, legalne, czyli pojechać dwoma pasami ruchu na moście, na który się wtłacza bardzo duży ruch, prawym pasem który jest pokonywany przez autobusy non-stop, które tam dojeżdżają do przystanku. No i blokujemy po prostu wszystko wszystkich. Ja już widziałem nawet sytuację, gdzie ktoś zbierając się do prze wyprzedzenia rowerzysty spowalniał i blokował ruch na drugim pasie, bo musieli wpuścić. No w ogóle mnóstwo zamieszania wprowadzone dlatego, że rowerzysta pojechał legalnie, prawda? No i, I myślę, że w takich nieoczywistych i dziwnych warunkach, no to mm, gdy rozsądek nakazuje jedno, a przepisy inne, no to naprawdę człowiek ma no, dylematy, no bo chciałby jakoś jednak jeździć zgodnie z przepisami, prawda? No umówmy się, że po to mamy te przepisy, żeby nam wszystkim jednak jeździło się lepiej i warto je stosować, no a zdrowy rozsądek po prostu krzyczy i protestuje, nie, jedziesz jak ostatni kretyn, prawda, przeszkadzasz wszystkim jadąc zgodnie z przepisami i się, narazasz przy I się okazji. narażasz przy okazji, prawda? Więc to jest taki kłopot, Wiem, że jeździsz na rowerze od wielu lat, w tym dojeżdżasz do pracy. Wchodząc tutaj widziałem również twój rower, którego nie da się nie zauważyć przez wszystkie naklejki z rowerami i szprychówki. Jak sobie radzisz ze zmiennymi warunkami pogodowymi? No Ubieram się odpowiednio. Zgodnie z powiedzeniem, że nie ma złej pogody na rower, jest tylko źle ubrany rowerzysta. Muszę dopasować ubranie do temperatury i warunków atmosferycznych. Zasady są proste, im jest zimniej, tym więcej warstw mam na sobie. Na rowerze jednak trzeba się ubierać na cebulkę, bo nawet w mieście pierwsze tam pół kilometra czy kilometr to może być znacznie chłodniejszy. Potem się człowiek ogrzewa od własnego ruchu i robi się cieplej. No zasadę ubierania się na cebulkę najlepiej zrozumieją osoby, które jeżdżą rzeczywiście po górach rowerami górskimi, gdzie pod górę pocimy się i męczymy potwornie, a potem potrafimy mieć trzy kilometry zjazdu, gdzie wiatr nas przewiewa do szpiku kości. Albo, albo nawet osoby, które chodzą po górach. no to już wystarczy, Ta, że na wystarczy? górę. I... No to powiem, że rower dwukrotnie potrafi ten efekt poprawić. No jeśli chodzi o deszcz, no to oczywiście to są rzeczy przeciwdeszczowe. Ja sobie kupiłem taką fajną kurtkę przeciwdeszczową. Przy okazji polecam w jaskrawych kolorach, bo to jednak im bardziej pada, tym trudniej jest coś zobaczyć na jezdni, więc ja mam taką naprawdę odblaskową czerwoną kurtkę. No tak, ale jak masz kurtkę, to cieknie ci na spodnie i na buty. Nie cieknie, bo jeśli jestem przygotowany już na deszcz, rzeczywiście chcę pojechać w deszczu i na przykład dojechać bardzo kulturalnie prawda, na uczelnię i mieć zajęcia, rzeczywiście pokazać, no nie pokazywać wszystkich, że przyjechałem w deszczu na rowerze, to ubieram przeciwdeszczowe spodnie, takiego reteksowe i one mnie izolują już całe nogi od tych warunków atmosferycznych. Natomiast jeśli mnie zaskoczy deszcz, to wożę ze sobą pelerynę, Zakładam te peleryny, ona troszkę gorzej działa akurat na moim rowerze, mimo możliwości zarzucenia jej na kierownicę i tak mi mokną nogawki tam na dole przy, przy kostkach. Ale to raczej ze względu na to, że podwiewa ten wi yy, wiatr? Podwiewa, podwiewa ten... deszcz, że podwiewa deszcz, to już sprawdziłem. To nie jest, że chlapie, bo oczywiście błotniki rower mój miejski ma dobre i wszystko jest zabezpieczone, tylko po prostu... No, okazuje się, że deszcz nie pada z dość dużą prędkością, to na rowerze można zauważyć i w momencie, gdy ja jadę już no tak dość raźno przez miasto, to jednak ten deszcz pada pod dość mocnym skosem i nogawki obrywają. Okej, okay, a jeżeli jeździsz powiedzmy w zimie? To jak zabezpieczasz dłonie? Bo ja na przykład mam taki problem, że kupiłem rękawiczki, na których dumnie pisało do minus 15. Mnie przy 5 stopniach minus to już tak tęgo zimno się zaczyna robić. Nie wiem, co to były za rękawiczki, rękawiczki polarowe. Ja jeżdżę w rękawiczkach z polara, po prostu takich, to nawet dosyć eleganckich. To niekoniecznie są jakieś rękawiczki do jazdy rowerem, czy sportowe, takie eleganckie, ale rzeczywiście polarowe rękawiczki, to wystarcza, natomiast no, bywały takie zimy, już dawno nie było, gdzie było minus 20, też jechałem rowerem i wtedy brałem po prostu rękawiczki snowboardowe z innego mojego ulubionego sportu, Miałem, to wziąłem, a rękawiczki snowboardowe to naprawdę jest no, solidny, wiele warstw różnych i to wystarczyło. Okej, okay, dobra, to w takim razie widzę, że wyrzuciłem niepotrzebnie 150 na rękawiczki rowerowe, ale mogę przynajmniej sobie sprawdzić y, temperaturę na telefonie. Mają dotykowe palce. No ale cóż, przejdźmy do trochę weselszego i cieplejszego tematu. Po co w ogóle powstają takie stowarzyszenia jak Kraków Miastem Rowerów, którego jesteś członkiem? No, bardzo ważna zasada. Pojawiają się różne pomysły, że trzeba coś zrobić dla rowerzystów, zmieniać prawo, zmieniać, budować infrastrukturę i nic o nas bez nas. Rowerzyści muszą mieć możliwość wyrażenia swojego zdania o tym, co myślą, o rzeczach, które ich dotyczą i łącznie z uczestnictwem w procesie na przykład zmiany prawa dotyczącego rowerów, w procesie budowania infrastruktury rowerowej, wszystkich tych rozwiązań, bo to jest rozwiązanie, które jest budowane dla nich, prawda? A Zasada jest troszkę inna niż w przypadku na przykład producenta krzeseł, który produkuje krzesła i one jeśli są wygodne, to mu się będą sprzedawać, a jeśli są niewygodne, to mu się nie będą sprzedawać jest analogia dość bliska, jeśli zrobimy dobre drogi rowerowe, to rowerzyści będą nimi jeździć, a jeśli zrobimy złe, to oni nie będą nimi jeździć, ale to nie jest tak prosto jak z krzesłami, prawda? No to nie możemy stwierdzić, że dzięki temu miasto na przykład zbankrutuje, tak? Tak jak ten producent krzywych krzeseł. Więc To jak były krzywe, to się nie dziwię, że się nie sprzedawały. No właśnie, no to trochę tak samo jest z drogami dla rowerów, po których rowerzyści nie chcą jeździć, one po prostu są krzywe i utrudniają jeżdżenie i są źle zrobione. Więc jest to kwestia wyrażenia woli rowerzystów, przy czym no, to się dzieje na całym świecie. Natomiast w Polsce jest dodatkowy do tego problem i dodatkowy powód powstania takich stowarzyszeń. To jest ogólnie bardzo, bardzo mała wiedza osób, które zajmują się w jakiś sposób rowerami zawodowo, czyli projektantów dróg, inżynierów, legislatorów, nie wiem, też policji... Mała wiedza o tym, jak ruch rowerowy powinien wyglądać, drogi rowerowe, ich po prostu nikt tego nie uczy. To nie jest jakiś zarzut, że oni, no nie wiem, z własnej woli specjalnie omijają ten temat, tylko po prostu to jest temat opuszczony. Nikt nie uczy, jak to powinno porządnie się zrobić. W związku z czym stowarzyszenia rowerowe w pewnym, w pewnym momencie osoby zaczęły wyjeżdżać, uczyć się głównie od lepszych na zachodzie jak to wszystko powinno wyglądać, sprowadzać podręczniki i ta wymiana dalej trwamy. cały czas jeździmy, patrzymy jakimi metodami osiągają rowerzyści powiedzmy pewne cele w innych krajach oraz przy budowie infrastruktury na przykład, no dobrze zbudujemy, jaki będzie efekt. prawda? To okazuje się można dość dobrze przewidzieć, tylko trzeba mieć do tego wiedzę i pewne mechanizmy, które to umożliwiają. Dlatego też w Polsce stowarzyszenia rowerowe to jest w tym momencie właściwie jedyne miejsce, gdzie jest zgromadzone mnóstwo ogólnej wiedzy o, no generalnie o rowerach i ruchu rowerowym. Czyli my możemy z dość dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, jakie będą efekty konkretnych zmian. Począwszy od zmian w prawie, a skończywszy na chociażby, no nie wiem, dorobieniu przejazdu dla rowerów albo zmiany cyklu sygnalizacji świateł, na przykład jak to wpłynie na ruch rowerowy. Prawda? Więc ktoś tę wiedzę powinien posiadać i na razie posiadają głównie stowarzyszenia rowerowe. Okej, okay. a dlaczego ty zapisałeś się do takiego stowarzyszenia? Czyżbyś był idealistą? Ha, znaczy ja się zapisałem głównie dlatego, żeby coś tutaj zrobić, to znaczy no ta historia Wiąże się na pewno z moim rocznym pobytem w Amsterdamie. Kiedyś wyjechałem jeszcze na studiach, przez rok mieszkałem w Amsterdamie i transport tam, przeporuszanie się na rowerze było szalenie wygodne. Po prostu to jest miasto, które robi bardzo dużo, żeby się w nim wygodnie żyło i wygodnie przemieszczało. No i potem wróciłem do Polski. No oczywiście różnica była dość potężna. Znacznie mniej wygodnie tu się żyło. Znaczy wtedy jeszcze nie było źle, bo wtedy jeździłem samochodem po mieście też. Korków nie było takich dużych jak teraz. Ten samochód się wydawał. No, całkiem sensowny. Całkiem sensowny dla młodego człowieka, prawda, który się przesiadł z jakichś tam środków transportu zbiorowego autobusu Zbiorką. Tak, wydawał się ten samochód bardzo fajny, no ale to się niestety psuło, bo coraz większe korki. I korki, i koszty i w ogóle różne problemy. No i przesiadłem się na rower. Zobaczyłem, że no fajnie by było jednak coś zrobić, żeby to rowerowanie u nas było tak wygodne jak w Amsterdamie i poznałem trochę osób bardzo sympatycznych, więc tu na pewno było drugie, drugie, drugi powód mojego zapisania się w ogóle do stowarzyszenia i działalności, bo stowarzyszenie, może nie jako stowarzyszenie, ale osób, które w Krakowie zajmowały się i, i chciały wprowadzić właśnie lepsze rozwiązania rowerowe, to było sporo i one działały już dużo, dużo dłużej niż, niż ja tu w ogóle się zapisałem. Więc zobaczyłem tą taką bardzo miłą, sensowną ekipę ludzi, którzy nie narzekają, tylko coś chcą zrobić też. No i tak się zaczęła współpraca, zapisanie się do stowarzyszenia. No i to idzie cały czas do teraz. No i sam jednoosobowo um, ogarniasz cykloakademię i robisz to zupełnie nieodpłatnie. Tylko z... Tak, ale nie zgodzę się, że jednoosobowo, ponieważ sporo osób mi bardzo pomagało, począwszy od no, sprawdzenia, czy to ma sens, czy rzeczywiście tam nie robimy jakichś, nie udało nam się przegapić gdzieś jakiegoś bardzo ukrytego prawda przepisu, który by nam ktoś coś wytknął. No i poprzez pomoc w nagraniach, naprawdę w nagrywaniu cyklu Akademii tego takiego pierwszego cyklu, pierwszego sezonu, ja to mówię tych głównych odcinków, takich bardziej ogólnych, to chyba dziewięć tych odcinków jest, to mnóstwo, cała rzesza ludzi naprawdę pomagała jeżdżąc, dając się filmować, także czasem no, mogę powiedzieć, że wyglądało to jak półprofesjonalny plan filmowy, prawda, było dość sporo ludzi. Natomiast oczywiście no robię to w czasie wolnym, zupełnie jako hobby, bez, bez wynagrodzenia, no ale to jest mój wkład w to, żeby ten rozwój rowerowy no miał sensowny kierunek, żebyśmy wychowali sobie fajnych rowerzystów, którzy umieją się zachować i jeździć, a nie próbowali zmultiplikować to, co no można było czasami zobaczyć na drogach, czyli tych mitycznych rowerzystów, straszliwych piratów kamikadze. Czyli co drugi filmik na YouTubie z rowerzystą. A skąd fundacja lub stowarzyszenie rowerowe bierze w ogóle pieniądze na pokrycie swoich kosztów utrzymania, bo przecież od czasu do czasu się musicie gdzieś zebrać i porozmawiać, opłacić panią księgową i tak dalej. Skąd, skąd bierze się pieniądze na finansowanie takich różnych projektów, nawet żeby tą głupią kamerę kupić, żeby było czym nagrywać? Mamy składki. Składki są nieduże, ale no, taka bardzo, bardzo podstawowa działalność. Te zupełnie niezbędne elementy właśnie, jak mówiłeś, z tego jest finansowane. Czyli jeszcze sami dokładacie z własnej kieszeni do tego? E, tak, <laughs> tak to wygląda. Jakby tak przeliczyć czasowo i, i, i różne rzeczy, które się stały podczas na przykład nakręcenia cyklu Akademii, no to tam trochę do tego dołożyłem. Dwa potrącenia, ale... jedno śmiertelne. Nie, nie, nie, nie, nie nie tak, ale też się śmiałem, że właśnie mogłem się śmiać, żeby najśmieszniej by było, gdybyśmy w koszty cyklu Akademii musieli wpłacić, znaczy wpisać na przykład opłacenie mandatu. <głosy> ale nie, nie było tak, to się nie zdarzyło. Oprócz <głosy> tego, no, widzę, że tu jest... <głosy> To, to byłoby wtedy na pewno bardzo specjalne podziękowanie dla Policji w odcinku i tak dalej, ale nie, nie, nie było. Wyjątkowy takich... odcinek specjalny. Tak, wyjątkowy odcinek specjalny, gdzie prowadzący tylko Akademię dostaje mandat na przykład nie, zresztą cyklu akademii kręcimy tak, że pokazujemy to, co trzeba robić, to znaczy nie jest to kolejny z filmów, gdzie pokazuje jeden za drugim, jak rowerzysta łamie przepisy i pastwimy się tam nad nim, mówimy, że nie, a i paskudni rowerzyści, tak nie róbcie, bo takich filmików jest mnóstwo i mnóstwo jest tej edukacji, że rowerzysto tak nie rób, ale potem przychodzi ten biedny człowiek, chcąc jechać na rowerze i pyta, no dobra, no, to tak mam nie robić, tak mam nie robić, to jak mam robić w końcu? I właśnie tu jest odpowiedzią cyklu akademia, która jednak Skupia się na pokazaniu poprawnych sytuacji, od, jak to od powinno Od samego wyglądać. początku. Od samego początku. No a oprócz tego, wracając do finansowania, to jako organizacja pozarządowa realizujemy różne projekty grantowe. Tak się zdarza, na przykład w tym momencie realizujemy projekt STARS. To jest projekt, który w ogóle działa w całej Unii Europejskiej tam bodajże 9 czy 8, chyba 9 krajów. W każdym kraju jedno miasto, w, Krak w Polsce jest to Kraków i dwadzieścia kilka szkół. Ym, dzieciaki zachęcane są do dojazdy, do, do dojeżdżania do szkoły rowerem. Cała idea projektu to jest, żeby zmniejszyła się liczba dzieciaków, które są przywożone samochodem, na rzecz tych, które są dowożone rowerem albo przychodzą pieszo. Prawda? To ma różne bardzo plusy i właśnie uczymy też o tych plusach, pokazujemy jak rower jest fajny. To jest oczywiście dla dzieci tych młodszych często robione przez zabawę. No i dla nas też oczywiście istotne jest to, żeby to wszystko było zrobione fajnie i bezpiecznie, czyli że no okej, okay, jedźcie do szkoły, to łatwo jest powiedzieć, ale my wam jeszcze powiemy jak to robić, tak żeby i wy te dzieciaki były bezpieczne i inni też czuli się niezagrożeni przez na przykład hordę małolatów, która pruje na swoich rowerach. Prawda? No i tutaj doradcy, którzy pracują w szkołach, dostają za tą swoją pracę pewne wynagrodzenie i to jest, po prostu wygraliśmy w konkursie na projekt ten taki Unii Europejskiej. No i stąd finansują się różne działania, takie już konkretne. To jeszcze tylko dodam, że pod adresem kośnik 032 znajdziesz po pierwsze parę filmów z cyklu Akademii, po drugie link do podcastu z Albinem, który po pierwsze naprawia rowery w samochodzie, co już samo z siebie brzmi dość ciekawie, a po drugie właśnie też jeździ po szkołach i, i edukuje dzieci właśnie w zakresie jazdy na rowerze i pokazuje też troszkę jak tam przy nich pogrzebać. E, Przejdę w takim razie do ostatniego pytania i nie chcę, żeby się odebrał jako atak, tylko masz jakby pole, żeby się popisać, pochwalić. Co do tej pory zawdzięczamy Stowarzyszeniu Kraków Miastem Rowerów? Ehm, <laughs> e, no najchętniej, najchętniej odpowiedziałbym wszystko. Przy czym byłoby to trochę nadużycie i nie, to nie jest prawda, bo... E, inicjatywa Kraków Miastem Rowerów, czy powiedzmy grupa osób, które no przyjęła takie hasło jako no hasło działania powiedzmy, to historia jest dużo, dużo dłuższa niż sama historia stowarzyszenia jako organizacji formalnie zarejestrowanej, prawda, zgodnie z polskim prawem o stowarzyszeniach i tej tym osobom, które właśnie kiedyś, teraz, do dzisiaj przewinęły się, pracują, działają, są zapisane formalnie do stowarzyszenia bądź nie, zawdzięczamy, no można powiedzieć, praktycznie cały kształt rowerowego Krakowa. Bo to już wtedy te osoby myślały o tym, że rower kiedyś będzie istotnym środkiem transportu, że ta taka... Gorączka motoryzacyjna po latach posuchy PRL-u, ona wybuchła, ale ona pewnie przeminie za jakiś czas, ona spowoduje problemy, to było łatwo przewidzieć, że przesiadając się wszyscy na samochody wyprodukujemy mnóstwo problemów typu zanieczyszczenie i korki, z którymi jakoś będzie trzeba sobie dawać radę i tu rozwiązaniem będzie rower. Więc no też bardzo dużo nie chciałbym się chwalić, bo to akurat ja wtedy w ogóle nie działałem rowerowo. Dojeżdżałem samochodem. Do... Nie, no ja dojeżdżałem do liceum, na przykład wtedy rowerem, prawda? Pojechałem do Amsterdamu, potem chwilę jeździłem samochodem, znowu wróciłem na rower, to tak trwało. Natomiast już wtedy powstawały pierwsze pomysły, jak to w ogóle powinno wyglądać. Czyli na przykład Kraków już od bardzo, bardzo dawna ma plan studium podstawowych tras rowerowych, czyli my w ogóle wiemy, co my chcemy zbudować, na przykład, prawda? Mamy standardy infrastruktury technicznej przyjętej zarządzeniem prezydenta, to też od dawna wiemy już, jak budować pewne rzeczy. No i to są często działania, które wychodzą. Hmm, skuteczność ich i taka długofalowość wychodzi dopiero po wielu, wielu latach. Na przykład była kiedyś potężna awantura o pro, rob, zrobienie kontrapasa na Kopernika. To był jeden chyba z pierwszych w ogóle kontrapasów w Polsce. Nie pierwszy, ale jeden z pierwszych, chyba pierwszy w Krakowie. Nawantury były oczywiście straszne, że to w ogóle jakieś dziwactwo i że to się na pewno nie sprawdzi. Jakże rowerem pod i w ogóle. No właśnie, ale udało się to jednak jakoś przewalczyć wtedy tamtym osobom, które się tym zajmowały. A potem się okazało, że jak mamy taki fajny kontrapas tutaj, no to przy przebudowie Ronda Mogliskiego po wielu, wielu latach może jednak trzeba ten kontrapas połączyć nie z pasami trzema, czterema z szybko jadącymi samochodami, tylko może jednak zbudować rondo dwupoziomowe, prawda, gdzie rowerzyści będą mogli przejechać bezpiecznie. No w Nowej Hucie akurat już sporo ścieżek rowerowych było, tam zresztą nie było problemów nigdy za bardzo jakiś awantur o ścieżki rowerowe, bo tam po prostu było bardzo dużo miejsca na ruch drogowy, tam nie ma kłopotu, żeby zbudować sobie torowisko, trawnik, Jest z dwoma pasami ruchu, trawnik, drogę rowerową, trawnik, chodnik i jeszcze zostaje 100 metrów trawnika. Są takie miejsca. No bo akurat nie, Nowa Huta była budowana w latach 50. No, Ze pól, więc... No właśnie, więc to trochę inaczej wygląda. No ale mamy na przykład te ścieżki rowerowe w Nowej Hucie, mamy fantastyczne Rondo Mogilskie, mamy Kopernika, przebudowujemy ulicę Mogilską i co tam zrobimy. No i wtedy już trudno było powiedzieć, że nie róbmy tam ścieżki rowerowej. Ale to, że powstała w ulicy Mogilskiej ścieżka rowerowa, to się zaczęło kilkanaście lat, zanim w ogóle była mowa o przebudowie ulicy Mogilskiej. No i to jest wielki sukces osób, które, no tak jak mówię, przewinęły się, były kojarzone, pracowały, działały na rzecz roweru i no mam nadzieję, że ta działalność dalej będzie tak wyglądać. Czyli dzięki wam miasto wie według jakich standardów budować ścieżki rowerowe, a w zasadzie państwo, tak? Bo to każdy może korzystać z tego studium. Nie, przepraszam, nie studium tras rowerowych, tylko tych wszystkich wytycznych, które... Yy, tak, przy czym, znaczy może, ale to nie będzie obowiązujące, bo z wytycznymi o tyle y, u nas jest dobrze, że to jest zarządzenie prezydenta, który po prostu wprost mówi, że jeśli jest budowane coś na terenie Krakowa... A, prezydenta miasta, dobra. Prezydenta dobra. miasta, tak. tak. Prezydenta miasta. Okay. Umocowanie takie prawne, prawda? No to urzędnicy mają obowiązek y, zadbać, żeby infrastruktura powstawała zgodnie z tymi Wytycznymi, Czyli więc... to wy przeforsowaliście, żeby nie było kostki brukowej? Tak, można tak powiedzieć. Walczyliśmy z kostką brukową i to jest m.in. nasza zasługa, że tej kostki brukowej nie ma. Znaczy ja się czuję trochę winny mówiąc, że nasza, bo, bo zarządzenia zostały przeforsowane, już wiele razy mogę powiedzieć, zanim w ogóle się tym zająłem. Ale to rowerzyści, to rowerzyści zorganizowani właśnie wokół tej inicjatywy Kraków Miastem Rowerów opracowali plan. Powiedzieli w ogóle władzom, że rower będzie sensowny. Mówili to cały czas urzędnikom i to już zaczyna jakoś dochodzić chyba do nich, prawda, że o rowerzystów też trzeba zadbać. No, zainteresowali mieszkańców Krakowa jazdą na rowerze, bo to też mnóstwo akcji pokazywania roweru z tej dobrej strony, że to jednak działa no doprowadzili do wyniku referendum, myślę, że bez wieloletniej pracy, która mówiła, mówiliśmy mieszkańcom po prostu po co rower, czemu mają mieć ścieżki rowerowe, że to ułatwi życie, no wynik referendum był taki jaki był, czyli 85% za budową ścieżek rowerowych. Prawda, takie rzeczy, takie wyniki nie biorą się zupełnie znikąd. I to jest, dodajmy, event na skalę całej Polski w ogóle, że takie referendum było i jeszcze tak dużo osób się opowiedziało na plus. No, to wiesz, bardzo to twoje zdanie jest takie hmm, niezbyt miłe dla tego referendum, bo to było jedyne referendum na świecie. O, przepraszam. Byliśmy pierwsi na świecie i wynik był fantastyczny i wygląda na to, że w ogóle przełożenie tego wyniku na ruch rowerowy wykracza zdecydowanie poza Kraków, który zresztą szczerze powiedziawszy z wykorzystaniem tego wyniku ma dość spore kłopoty, bo, bo niestety prezydent nie dał finansowania na to. To inne miasta w Polsce zaczęły już finansować rowery na takim poziomie właśnie jakby miały takie referendum, a o referendach myślą też inne miasta i to na świecie. Chodzą słuchy, że np. Berlin sobie zrobi takie referendum, no skoro ono tak fantastycznie wychodzi, no to trzeba to naśladować, prawda? Zostaliśmy pochwaleni, naśladownictwo jest najwyższą formą pochwały. Trzy albo cztery razy już dzisiaj wtopiłem, więc pora kończyć ten odcinek. To bardzo, był... bardzo przepraszam, ale wiesz, no... Nie, nie, jak nie mam racji, to trzeba mnie poprawiać zdecydowanie. To był 36. odcinek podcastu Koło Roweru. Rozmawialiśmy o błędach w kodeksie drogowym, o poruszaniu się rowerem po mieście zgodnie z przepisami i celu istnienia stowarzyszeń rowerowych. Moim gościem był Marcin Dumnicki ze Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów. Dzięki. A Ty, jeśli masz jakieś pytanie, to zadaj je w komentarzu pod adresem na kośnik 036 i pamiętaj, że znajdziesz tam również notatki do tego odcinka podcastu, filmy Cyklo Akademii, a także linki do rzeczy, rzeczy, o których tutaj mówiliśmy. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i słyszymy się już za tydzień w odcinku o dość nietypowym sporcie, jaki można uprawiać jednocześnie jeżdżąc rowerem. Jeżeli a, Ci się chce, to zgaduj w komentarzu, co to będzie.